Na audycję Fuzja Smaków Zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba Witamy w kolejnym programie Dzisiaj wracamy do koncepcji przygotowywania dań głównych O czym dzisiaj opowiemy? Opowiemy dzisiaj o wołowinie w sosie cytrusowym Jakie składniki będą nam potrzebne do przygotowania tego dania? Będziemy potrzebowali 600 gram wołowiny Może to być polędwica może to być ligawa, jedną cebulkę, jeden ząbek czosnku, korzeń imbiru około 4 cm, ziarno kardamonu, jedna gwiazdka anyżu i litr wody. Mm -hmm. I od czego zaczynamy? Chyba na początek trzeba by przygotować sos, prawda? Sos możemy przygotować w trakcie. Ja może powiem najpierw, jak przygotować mięso, żeby było dobre. Mm -hmm. W trakcie, kiedy mięso nam się będzie samo przygotowywać, oczywiście przygotujemy sobie sos. Wołowinę wkładamy do w miarę głębokiego garnka. Cebulę nie obieramy z wierzchnich osłonek, przekrajamy ją tylko na pół. Wczosku czosnku również nie obieramy, wrzucamy też do tego garnka. Korzeń imbiru oczywiście możemy zsiekać, ewentualnie możemy go pokroić w jakieś grubsze kawałki, żeby tylko puścił nam swój zapach i aromat. Oczywiście ziarno kardamonu przełamujemy i wrzucamy również do garnka, do tego dorzucamy gwiazdkę anyżu i zalewamy wszystko litrem wody, wstawiamy na gaz, gotujemy około 2,5 godziny. godzin, gdyż jeżeli mamy gruby kawałek wołowiny, ona musi przesiąknąć tymi wszystkimi naszymi składnikami, oczywiście pilnujemy, żeby nam się woda nie wygotowała, żeby nam się mięso nie przypaliło po 2,5 godzinach mięso będzie już gotowe. Czyli w momencie, kiedy mięso nam się dusi, tak naprawdę gotuje, to możemy zabrać się za przygotowywanie naszego sosu. Jakie składniki będą potrzebne do przygotowania tego sosu? Będzie nam potrzebne półtorej limonki, jedna łodyga trawy cytrynowej, łyżka cukru, czarny sezam, biały sezam, dwie łyżki oleju, pół łyżki soli. Mhm. Wszystkie składniki sosu mieszamy ze sobą. Oczywiście, jeżeli chcemy troszeczkę mieć sos ostrzejszy, dodajemy do tego chili. Jeżeli bardzo ostry z pestkami, jeżeli bardziej łagodne, no to pozbywamy się wszystkich pestek z chili. Kiedy mięso mamy już gotowe, sos mamy gotowy, oczywiście wyciągamy mięso odsączamy na ręczniku papierowym bądź na jakiejś ściereczce kryjmy w mięso w bardzo cienkie plasterki gwarantuję, że ono nam się bardzo ładnie po tych dwóch godzinach pokroi układamy plasterkami na półmisku bądź jeżeli mamy jakieś przyjęcie bądź obiad rodzinny oczywiście na talerzu polewamy naszym sosem z limonki i właściwie nasze danie jest już gotowe <śmiech> jeżeli chodzi o dodatki, które by pasowały tutaj polecam szeroko dostępne już słodkie ziemniaki bataty Mhm. Na pewno. Oczywiście ryż, biały lub brązowy. Jakąś sałatkę egzotyczną, sałatkę z mango i kapusty, na przykład z czerwoną cebulką, czy jakieś inne dodatki. Oczywiście tutaj kwestia już wyobraźni. Jeżeli ktoś z Państwa wciąż nie zapisał sobie składników potrzebnych do przygotowania naszej dzisiejszej potrawy, podaję jeszcze raz. Jeżeli chodzi o przygotowanie mięsa, potrzebujemy tak około 600 g wołowiny, jedną cebulkę, dwa ząbki czosnku, jeden korzeń imbiru długości tak około 4 cm, jedno ziarenko kardamonu, jedną gwiazdkę anyżu oraz litr wody. Do przygotowania naszego sosu cytrusowego potrzebujemy dwie limonki, jedną łodygę trawy cytrynowej, jedną łyżeczkę cukru, czarny oraz biały sezam, dwie łyżeczki oleju oraz pół łyżeczki soli. Mięso wołowe otrzymywane jest z bydła o wieku powyżej pół roku. Jest jednym z najważniejszych mięs kuchni europejskiej i amerykańskiej. Pięcioma największymi producentami wołowiny są Stany Zjednoczone, Brazylia, Unia Europejska, Chiny oraz Indie. W Polsce bardzo rzadko hoduje się rasy mięsne bydła. Powoduje to, że jesteśmy krajem, w którym wołowina rzadko osiąga jakość spotykaną w krajach o większej tradycji w zakresie spożycia tego mięsa. Czasami można spotkać w Polsce w sprzedaży mięso wołowe argentyńskie czy amerykańskie z typowych ras mięsnych. Charakteryzuje się ono zupełnie innymi właściwościami kulinarnymi, np. nie staje się twarde w procesie duszenia. Kiedy mówimy o wołowinie, nie możemy pominąć kraju, w którym stanowi ona swego rodzaju dobro narodowe. W Argentynie mięso to jada się na śniadanie, obiad i kolację. Przeciętny mieszkaniec tego kraju zjada około 100 kg czerwonego mięsa w przeciągu roku. Mięso przeważnie przygotowuje się na specjalnym ruszcie zwanym asado, marynując wcześniej w w specjalnym sosie zwanym chimichurri. Jest to marynata czosnkowo-ziołowa. Jako dodatki bardzo często stosowane są bakłażan, różnorodne zioła, pomidory, oliwa, a także i ziemniaki. Dzięki hiszpańskiemu osadnictwu, którego początki datuje się od 1515 roku, tamtejsza kuchnia sięga korzeniami do iberyjskiej ojczyzny. Hiszpanie zaludniali ten południowoamerykański kraj aż do początków XX wieku. Gotowali oni najczęściej swoje ulubione puccero, jednogatunkową potrawę z warzyw, którą z dodając rozmaite gatunki mięs. W kuchni argentyńskiej obecne są więc wyraźne wpływy kuchni europejskich, a zwłaszcza hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej, które sprawiły, że obecnie praktycznie zanika tradycja kulinarna ludności rdzennej. W kuchni argentyńskiej przygotowywane są również przeróżne sałatki oraz pierogi zwane empanades, nadziewane np. Na wołowiną, serem i warzywami. Argentyńczycy serwują wspaniałe desery, które są uwielbiane tak samo przez dzieci jak i dorosłych, a do najbardziej znanego na pewno trzeba zaliczyć słodkie pierożki zwane pastalles o nadzieniu śmietankowo-karmelowym. Kraj ten słynie w świecie również ze swoich win, których produkcja ma jednak swój rodowód w Europie, ponieważ pierwsze winnice założyli tam jezuici, którzy osiedlili się na tych ziemiach. Po wielu latach okazało się, że odmiany winorośli europejskich upodobały sobie klimat argentyński i dawały dużo większe i lepsze gatunkowo plony niż te rosnące w Europie. Oczywiście do argentyńskiej wołowiny najlepiej smakują wina również pochodzące z tego kraju. Tradycyjnym napojem bezalkoholowym jest natomiast yerba mate. Specyficzny napój, podobny w swojej konzystencji do herbaty, który swoją wyjątkowość zawdzięcza sposobowi, w jaki się ją podaje. Jerbę pije się z małych, specyficznych kubeczków, wykonanych z tykwy, drewna lub porcelany, przez metalową rurkę zakończoną siteczkiem. Napój jest bardzo smaczny i coraz bardziej dostępny w Polsce, zapewnia orzeźwienie i stymulację, ale nie jest szkodliwy dla zdrowia, może więc stać się świetnym substancją Instytutem kawy bądź herbaty. Nasza dzisiejsza potrawa łączy w sobie sytość duszonej wołowiny z lekkością sosu na bazie limonek. Mamy nadzieję, że taka fuzja smaków dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń smakowych, które urozmaicą coraz krótsze i zimniejsze dni. Życzymy smacznego! Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.